Ostatni kościół, którego byłem pastorem, znajdował się we wschodnim Teksasie. Była tam taka pani, właściwie cała rodzina. Oni mieszkali, jak to się mówi, u nas w Teksasie, w kocim rogu to znaczy, naprzeciwko, nieco na skos od kościoła. Ona przychodziła do kościoła w niedzielę wieczorem, średnio raz na miesiąc. Ktoś powiedział mi, że ona odpowiedziała na wezwanie do przyjęcia Chrystusa i wyszła do przodu, aby go przyjąć jakieś trzy lata wcześniej. Nie chcę jej osądzać, ale jeżeli ona była naprawdę chrześcijanką, to było najsłabszym przykładem, jaki kiedykolwiek spotkałem. Miała trójkę małych dzieci. Najstarsze z nich nie było jeszcze w wieku szkolnym. Miało sześć lat. Pierwsza klasa. Nigdy nie przyprowadziła ich do kościoła. Jej mąż pracował, jego również bardzo rzadko widywałem. Ale jeżeli pojawiał się jakiś wirus, grypa czy coś takiego, i te dzieci zapadały na chorobę, gorączkowały, także gdy kładłem na nie ręce, to aż parzyło. Ona dzwoniła do mnie i pytała, bracie Hegin, czy przyszedłbyś pomodlić się o moje dzieci? One są chore. Czasami chora była dwójka, czasami cała trójka. Ona nie była dobrą wierzącą. Nie byłem pewien, czy Bóg je uzdrowi, czy nie. Ponieważ nie byłem tego pewien, w grę nie wchodziła moja wiara. Czy pamiętacie, co napisał Jakub w pierwszym rozdziale listu Jakuba? Jeżeli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Ojca, który obdarza wszystkich chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Zwróćcie jednak uwagę na to, co Jakub dodaje Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej Tu i tam, przez wiatr miotanej Niech zatem taki mężczyzna, taka kobieta, czy taka osoba Nie myśli nawet Niech nawet nie myśli o tym, że coś od Pana otrzyma Nawet nie myśl, że coś dostaniesz W grę nie wchodziła więc moja wiara, bo ja byłem chwiejny Wiedziałem, że się waham Wahałem się przez całą drogę tam ale czy wiecie, że jej dzieci były przez Boga uzdrawiane w każdym przypadku, sto na sto? Na południe od naszej placówki mieszkała rodzina. On był diakonem w naszym kościele, ona nauczycielką szkółki niedzielnej. Jej dzieci zarażały się tym samym wirusem, albo tym, co tam krążyło. Oni dzwonili do kościoła. Mówili, że taki to ataki, ich najmłodszy syn zaraził się wirusem grypy, czy czymś takim. Czasami szedłem prosto z domu tej matki z trójką dzieci do ich domu. Pukam do drzwi. Nikt nie odpowiada. Wiem, że tam są, ponieważ dzwonili do mnie, mówiąc, że ich syn jest chory. Pukam drugi raz. Bez rezultatu. Wyciągam mój kieszonkowy scyzoryk. Wyciągam z kieszeni ten nóż kieszonkowy i czynię trochę więcej hałasu. Zastukałem scyzorykiem, nikt się nie pojawił. Dobrze, wiem, że tu są, ponieważ dzwonili. Być może są z drugiej strony domu, pójdę od tyłu. Mniej więcej w tym czasie usłyszałem kroki. Czekałem. Drzwi otworzyła nauczycielka szkółki niedzielnej. Gdy otworzyła drzwi, powiedziała, o, to ty. Tak, ktoś od was dzwonił i powiedział, że wasz syn złapał tego wirusa. On jest wewnątrz w pokoju, ona mnie tam odprowadza, cały czas mówiąc, wypowiadając słowa niewiary. Mówiłam pitowi, on tak miał na imię, żeby nie dzwonił po brata Hygina, bo my nigdy nie będziemy uzdrowieni. Widzicie, według wiary Twojej niech Ci się stanie. Opuściłem ten dom, wróciłem do siebie, aby studiować. Tam w kościele usiadłem za biurkiem. Miałem tam trochę książek i komentarzy, z których korzystałem, przygotowując się do moich niedzielnych kazań. Ale czasami gdzieś z tyłu głowy nurtuje Ci jakaś myśl przeszkadzająca Ci się skoncentrować. Są takie przyczajone myśli. W końcu odłożyłem książkę i ołówek, czy też pióro, cokolwiek to było. I powiedziałem, dobrze, panie. Jak to możliwe, ponieważ tego nie rozumiem. Jak to możliwe, że tamta kobieta rzadko pojawia się w kościele i nie wiem, czy kiedykolwiek rzuciła choćby dolara na ofiarę, a jednak jej dzieci zostają uzdrowione za każdym razem. I wiem, że nie na podstawie mojej wiary a z drugiej strony nauczycielka szkółki niedzielnej i jeden z moich diakonów. Tak jak ona powiedziała, nie wiem czy kiedykolwiek zostali, bądź zostaną uzdrowieni. Jak to jest? Nie mieliśmy wtedy telewizji, to były lata czterdzieste. Zaczynały się jakieś eksperymenty z telewizją, ale nagle zobaczyłem jak gdyby ekran telewizyjny. Zobaczyłem siebie, idącego ulicą. W kierunku tego domu, w którym znajdowała się trójka chorych dzieci. Ta kobieta zawsze wychodziła, żeby mnie powitać. Pewnego razu wyszła aż na środek ulicy. Zawsze wychodziła mi na spotkanie, dochodząc do krawędzi ulicy. Potem odwracała się i razem szliśmy w kierunku jej domu. Oto co mówiła. Wiesz, bracie Hegim, nie ma ze mnie zbyt dużego pożytku. Chodziło o jej chrześcijaństwo. Ale tak sobie o tym rozmyślałam. Bóg kocha wszystkie dzieci, wierz o tym. Powiedziałem, wierz o tym? On Ciebie też kocha. Amen. I nie ma potrzeby, żeby one cierpiały na tę gorączkę spowodowaną przez wirusa. Pomyślałam, zadzwonię po brata Hegina. Wiem, że w Biblii jest napisane, choruje kto między wami, niech przywoła starszych kościoła, aby modlili się i namaścili go oliwą w imieniu Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Namaszczałem je więc oliwą. I te gorące czoła stygły pod moją ręką. A potem znów siebie zobaczyłem. On to przewinął przede mną. Widziałem siebie idącego do domu Davisów. Widziałem siebie jak pukam. To się nie zdarzyło raz. To się zdarzało często, za każdym razem, gdy dzieci chorowały. Zobaczyłem jak ona podchodzi usłyszałem co mówi. Powiedziałam Pitowi: nie dzwoń po brata Hygina, nigdy nie zostaniemy uzdrowieni. Zobaczyłem to. To się dzieje według twojej wiary. Według wiary twojej. Powiedziałem, według wiary twojej. Powiedziałem, według wiary twojej. Amen. Ktoś powiedział, ale ja chcę, żebyś to ty wierzył. Wierzyłbym, gdybym mógł. Mam wystarczającą wiarę, żeby ci usługiwać, ale ty musisz mieć wystarczającą wiarę, żeby to przyjąć. Słuchacie? Amen. W 1939 roku zostałem pastorem kościoła w północnej części środkowego Teksasu. Już wtedy byłem w posłudze od paru lat. Przez pierwsze dwa, 3 lata jako baptysta. Jako pastor wychowany w środowisku baptystów, byłem pastorem wiejskiego kościółka, gdy zostałem ochrzczony Duchem Świętym. 8 kwietnia 1937 roku, chwała Bogu, 8 minut po 6 popołudniu, na plebanii Zboru Zielonoświątkowego, przy ulicy Northchester 309 w McKinney w Teksasie, chwała Bogu, cały mój kościół podążył w moje ślady. Amen. Zostali ochrzczeni Duchem Świętym i mówili innymi językami, tak, jak im Duch Boży poddawał. Amen. Zostałem pastorem małego kościoła pełnej Ewangelii, kościoła zielonoświątkowego, w Blackland, w północnej części środkowego Teksasu, w 1939. W sierpniu tego roku jedna z moich parafianek przyszła na plebanię, usiadła i rozmawiała z moją żoną i ze mną o różnych rzeczach, o pogodzie. I w końcu powiedziała, po co przyszła. Powiedziała, bracie Hegin, mam pytanie. Jesteś kaznodzieją wiary i uzdrowienia. Wtedy nim byłem i wciąż nim jestem. Nie zmieniłem się, chwała Bogu. Bóg się nie zmienia, ani Jego Słowo się nie zmienia. Zawsze jest takie samo. Powiedziałem, dobrze, przyznaję się do winy. Jestem kaznodzieją wiary i uzdrowienia. Ona na to, mam pytanie. To było w 39. Nie było wtedy telewizji, był taki program radiowy, pytanie za 64 dolary. W czasach wielkiego kryzysu 64 dolary to było dużo pieniędzy. To było dwumiesięczne wynagrodzenie. Amen. Dzisiaj to byłyby 64 tysiące, co najmniej, może nawet milion. Skupiłem się więc w obliczu tego pytania za 64 dolary, które miano mi zadać. Postanowiłem się trzymać. Powiedziałem, jeżeli będę znał odpowiedź, to Ci ją podam. Nie stanowi dla mnie problemu przyznanie się do tego, że czegoś nie wiem. Bracie Hegin, a jeśli nie będziesz znał odpowiedzi, to czy nie wprawi cię to w zakłopotanie? Nie, po prostu dołączę do pytających. Amen. Amen. Tak więc przygotowałem się i czekałem na to pytanie za 64 dolary. Ona powiedziała do mnie, nie znasz rodziny mojego męża. Nie znałem ich, bo oni wyprowadzili się, zanim tam przybyłem. Oczywiście znałem jej męża. Ona powiedziała, ale znasz moją rodzinę. Ja jestem w tym kościele jako chrześcijanka od około 8-9 miesięcy. Ale moja mama, siostra i inni członkowie rodziny są tam dłużej. Jej mama była w tym kościele od początku, przez 23 lata. Kościół miał 23 lata. Ona powiedziała, w całym kościele nie ma lepszej chrześcijanki niż moja mama. Powiedziałem, zgadzam się z tobą, nie ma. Ona naprawdę była jedną z najbardziej duchowych kobiet, jakie kiedykolwiek poznałem. Ona była bardziej duchowa niż pięciu znanych mi wówczas kaznodziejów razem wziętych. Miała dary ducha, które działały w niej i przez nią. Cudowna chrześcijanka. Ugruntowana, solidna. Amen. Dawała dziesięcinę, wspierała kościół. Ta odwiedzająca nas kobieta powiedziała, nie ma w kościele lepszej rodziny niż moja rodzina. Nie mówię tu o sobie, ale o mojej rodzinie. Powiedziałem, zgadzam się z tobą. Wtedy ona powiedziała, nie znasz rodziny mojego męża. Ale oni też kiedyś należeli do kościoła. I wiesz, nie chcę powiedzieć, że oni są złymi ludźmi, bo to byli dobrzy ludzie, ale nie można było na nich polegać. Oni przychodzili do kościoła wtedy, kiedy czuli, a jeżeli nie czuli, to nie przychodzili. Oni nie byli tak dobrzy jako chrześcijanie. Powiedziałem, ciągle opowiadasz o rodzinie, a nie zadałaś mi pytania. Oto pytanie, rzekła. Jeśli przez 23 lata, czyli prawie 25, ćwierć wiecze, miało miejsce choćby jedno uzdrowienie wśród członków rodziny od strony mojej matki, to ja o tym nie wiem. Ale gdy chodzi o rodzinę męża, to nie znam ani jednego przypadku, żeby ktoś z nich w tym czasie nie został uzdrowiony. Powiedziałem, ciągle opowiadasz, gdzie jest pytanie? Moje pytanie brzmi, jak to możliwe? Powiedziałem, nie wiem, dlaczego jedna osoba zostaje uzdrowiona, a druga nie, albo dlaczego Bóg uzdrawia jedną rodzinę, a drugiej nie. Chyba, że Pan mi to objawi, a On nie jest szczególnie chętny, by takie rzeczy objawiać. Zróbmy tutaj pauzę, pozwólcie na małą dygresję. Zboczymy trochę od głównego tematu. Prowadziłem kiedyś spotkanie w innym miejscu i pewnej nocy na zgromadzenie zstąpił duch modlitwy. Byłem w środku kazania, to mi się zdarzało co 5-7 lat. Nie zachęcałem do tego ani słowem, po prostu głosiłem, a nagle zstępował duch. I każdy upadał na podłogę. Spojrzałem na zgromadzenie, nikt nie siedział w ławce. Wszyscy klęczeli, albo w ławkach, albo przy podium, z przodu, modląc się. Pomyślałem, dobrze, dołączę do nich. Zszedłem z podium, aby się modlić. Usiadłem na schodkach i zacząłem śpiewać w językach. Nagle przede mną stanął Jezus i zaczął do mnie mówić. Powiedział mi parę rzeczy. Powiedział, bądź wierny, wykonaj swoją służbę, bo czas jest krótki. Jeśli wtedy był krótki, to dzisiaj jest krótszy. Potem się odwrócił i zaczął odchodzić, jak człowiek. Zawołałem za nim, Panie Jezu, czy mogę Cię o coś zapytać? On obrócił się do mnie, podszedł z powrotem i powiedział, tak. Po doświadczeniu takim jak to, przychodzi Ci na myśl tysiąc różnych pytań, które mógłbyś zadać ale widzicie, to nie jest doświadczenie umysłowe, tylko duchowe. I wtedy nie wypowiadasz tego, co masz w umyśle, ale to, co nosisz w sercu. Gdy on zawrócił i powiedział tak, możesz zadać mi pytanie. Powiedziałem, jeden z moich krewnych, z mojej bliskiej rodziny, młody człowiek, trzydzieści parę lat, nie otrzymał uzdrowienia spytałem, dlaczego taki to ataki nie został uzdrowiony? Jezus odpowiedział, mówiąc, czy nie czytałeś w moim słowie, że rzeczy ukryte należą do Pana? Odpowiedziałem, tak, znam to. On zacytował Księgę Powtórzonego Prawa 29-28. On zacytował połowę, a ja przytoczyłem całość. Tam jest napisane, że rzeczy ukryte należą do Pana, a rzeczy objawione do nas i do naszych synów na wieki. On powiedział, to, dlaczego, i tu wymienił nazwisko, nie został uzdrowiony, jest tajemnicą pomiędzy mną a tą osobą. Gdybym chciał, żebyś to wiedział, powiedziałbym Ci o tym. To dosyć jasne. Pozbawił mnie tego prawa. Ale z drugiej strony do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. Jesteśmy ludźmi, ja jestem kaznodzieją głoszącym wiarę i uzdrowienie. A członek mojej rodziny nie otrzymuje uzdrowienia. To wstyd, szydzą z ciebie. Ale Pan powiedział do mnie: Nigdy więcej w swoich myślach nie dotykaj tego tematu. To znaczy tego, dlaczego On nie został uzdrowiony. Głoś wiarę i uzdrowienie tak, jak to czyniłeś. I nie dotykaj tego. Cóż, nie jestem doskonały, ale w tej jednej rzeczy byłem doskonały. Nigdy tego nie dotykałem, nie rozmyślałem o tym, nigdy. Powiedział nigdy, więc nigdy już tego nie robiłem. Amen. Tak więc powiedziałem do tej kobiety, nie wiem, chyba że Pan mi to objawi. Ale widzisz, wiem to. Ponieważ ona nie mówiła o jednym przypadku, o jednym odosobnionym zdarzeniu. Mówiła o czymś, co działo się niemal przez ćwierć wieku, 23 lata. Wiem, że jeżeli w dłuższym okresie czasu, na dłuższą metę, ludzie nie osiągają rezultatów, to muszą wrócić do Bożego Słowa i uwierzyć. Powiedziałem, nie znając rodziny twojego męża, powiedziałbym to, że mają dwie wyraźne cechy charakterystyczne. Wiedziałem, co powiedział Jezus w 11 rozdziale Marka, 23, 24 i 25. Co tam powiedział? Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzyć będzie, że spełni się to, co mówi, to co otrzyma? Spełni mu się to, cokolwiek powie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że już otrzymaliście. Amen. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Tak więc, wiedząc o tym, powiedziałem... Rodzina twojego męża ma dwie wyraziste cechy charakterystyczne. Numer jeden. Dwa punkty. Punkt A i punkt B w jedynce. Oni byli skorzy do tego, by pokutować, nawracać się. Oraz aby przebaczać. Pokuta i przebaczenie idą ramię w ramię. Byli skorzy do tego, by pokutować i przebaczać. I numer dwa. Byli skorzy do tego, by wierzyć. Gdy to powiedziałem, ta pani spojrzała na mnie jak rupucha na gradobicie w Teksasie. I powiedziała, trafiłeś w samosedno. Powiedziałem, nie, w nic nie trafiłem. Po prostu mam tutaj książkę, w której są wszystkie odpowiedzi. Chwała Bogu. Powiedziała, rodzina mego męża to najbardziej skorzy do pokuty ludzie, jakich spotkałam w moim życiu. Oni również łatwo przebaczają. Weźmy na przykład moją teściową. Powiedziała, byłam dla niej okropna. Jestem zbawiona dopiero od dziewięciu miesięcy. I przez te dwadzieścia parę lat nie byłam chrześcijanką. I robiłam mnóstwo rzeczy jej na złość. Ale wiesz, ona zawsze brała winę na siebie. Nie obwiniała mnie i prosiła, żebym to ja jej przebaczyła. To byli ludzie najbardziej skorzy do tego, żeby pokutować, przebaczać i wierzyć, jakich kiedykolwiek spotkałam. Ale gdy chodzi o moją mamę, nasza rodzina to ludzie, którym przebaczenie przychodzi z największym trudem. Ostatecznie przebaczamy, bo wiemy, że musimy, ale stawiamy opór do końca. Przebaczamy dopiero w obliczu śmierci. Amen. Amen. Przyjaciele, Boże Słowo działa. Powiedziałem, że Boże Słowo działa, ale musicie z Nim współpracować. Amen. Powiedziałem Amen. Alleluja. Wróćmy do tego, co powiedział Jezus. Według wiary waszej niech wam się stanie. Potem dotknął ich oczu, mówiąc Według wiary waszej niech wam się stanie. Na czyją wiarę nastąpiło uzdrowienie? Ich własną. Zakładam, że czytaliście cztery Ewangelie. Czy wiecie, że w czterech Ewangeliach opisanych jest dziewiętnaście przypadków szczególnych uzdrowień? Moglibyście sądzić, że jest ich więcej, ponieważ Mateusz, Marek i Łukasz opisują te same przypadki, czyli mamy trzy razy jeden. Mówiąc szczególne, mam na myśli na przykład kobietę cierpiącą na upływ krwi, albo tych dwóch niewidomych. Biblia mówi o tłumach, które zostały uzdrowione, ale nie podaje żadnych szczegółów. Ale w dwunastu spośród tych dziewiętnastu przypadków uzdrowienie następowało na podstawie wiary osób uzdrowionych. Tam wspomniana jest ich wiara. A w pozostałych siedmiu przypadkach również wywnioskować możemy wiarę uzdrowioną. Amen. Wiara musiała mieć z tym coś wspólnego, ponieważ w Marka 6:5 czytamy, że Jezus nie mógł czynić cudów w swym rodzinnym mieście, Położył jedynie ręce na paru chorych. W Grece czytamy, że byli to chorzy z mniejszymi dolegliwościami. Mateusz zaś dodaje, że on nie mógł tam czynić cudów z powodu ich niewiary. Niewiara jest przeciwieństwem wiary. Jeżeli wtedy niewiara przeszkadzała mu w działaniu, to również dziś to czyni. Amen? Powiedziałem amen. Amen. Chwała Bogu na wieki. Jezus dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech wam się stanie. Jezus w Marka 11:24 powiedział, Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymaliście. Wierzcie w co? Wierzcie, że otrzymujecie, a będziecie mieli. Jak już wspomniałem, spędziłem 16 miesięcy przykuty do łóżka. Miałem poważną, wrodzoną wadę serca, byłem praktycznie całkowicie sparaliżowany, a do tego miałem nieuleczalną chorobę krwi. Ale gdy zobaczyłem, że muszę uwierzyć w to, że teraz przyjmuję, teraz, jeżeli wierzysz w oczekiwaniu manifestacji, to nie wierzysz, tylko masz nadzieję. Uwierz, że otrzymujesz teraz. Ujrzałem ten werset 8 sierpnia 1934 roku. Zacząłem mówić na głos w pokoju, w którym leżałem, widzę to, widzę to, widzę to, widzę to, ale wciąż leżałem przykuty do łóżka. Moje serce nie biło prawidłowo. Wciąż byłem sparaliżowany. Musiałem uwierzyć, że otrzymuję. Jeżeli otrzymuję, to mam. Prawda? Jeżeli wyciągnąłbym banknot jednodolarowy i wręczył go któremuś z tych panów, wyobraźmy sobie, że byłby to banknot stu dolarowy. Oto jest. Chcesz? Tak. Proszę, oto on. Ale on musi go przyjąć. Mogę go stracić i pozwolić mu upaść na podłogę. Uwierz, że otrzymujesz teraz. Powiedziałem, wierzę, że otrzymuję uzdrowienie. Od czubka głowy aż po koniec stóp. Wspomniałem o wadzie serca, paraliżu i nieuleczalnej chorobie krwi. I wtedy Pan przemówił do mnie tym cichym, delikatnym, wewnętrznym głosem. Teraz uwierz, że jesteś zdrowy. Widzicie, jeżeli uwierzyłem, że przyjmuję uzdrowienie, to uwierzyłem też, że mam uzdrowienie. Jeżeli wierzę, że mam uzdrowienie, to wierzę, że mam się dobrze. No tak, ale ja nie mam się dobrze, ciągle tam leżę. Ale Pan przemówił do mnie, uwierz, że masz się dobrze. Powiedziałem, jasne, mam się dobrze. No to wstawaj, bo o 10.30 rano ludzie zazwyczaj nie wylegują się w łóżkach. Jak sparaliżowana osoba ma wstać? Widziałem moje nogi od pasa w dół, ale nie czułem ich. Ale odzyskałem nieco władzy w rękach i odepchnąłem się. Także usiadłem. Zepchnąłem moje nogi z łóżka. One spadły jak klot drzewa. Musiałem trzymać się oparcia łóżka i się odpychać wychylałem się ponad tym oparciem. I nie polepszyło mi się. Ale spojrzałem w górę i powiedziałem, chcę obwieścić w obliczu Wszechmogącego Boga, Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego oraz Aniołów Niebios, zaś diabłu i jego zastępom nakazuje przyjąć do wiadomości, iż wierzę, że zostałem uzdrowiony. I wtedy poczułem, jak fala ciepła przenika mnie od czubka głowy aż do stóp. I stanąłem wyprostowany. Chwała Bogu. Od tamtego czasu minęło sześćdziesiąt parę lat przychodzenia i wychodzenia, a ja wciąż jestem uzdrowiony. Amen. Ktoś powiedział, życzyłbym sobie tego samego. Nie możesz tego dokonać życzeniem sobie, ale możesz tego dokonać działaniem. Amen. Chwała Bogu. Zostałem uzdrowiony jako chłopiec baptysta, czytający Biblię baptystów. Stałem z tego łóżka jako kaznodzieja i głoszę od tamtej chwili aż po dziś dzień. Chwała Bogu, ponad 66 lat. W 1935 ktoś przybył do naszego miasteczka. Poza sobą nie znałem wówczas nikogo, kto wierzyłby w uzdrowienie. Ci ludzie nazywali się ludźmi pełnej Ewangelii, ustawili namiot i dowiedziałem się, że oni też wierzą w uzdrowienie. Chodziłem do nich, bo to budowało And moją wiarę. Rozmawiałem z kimś, nie pamiętam kiedy, pamiętam, że to było w niedzielę. Oni zbudowali budynek kościelny. Zbawionych zostało 645 osób, więc oni zbudowali coś, co nazwali przybytkiem pełnej Ewangelii. Kościół. Obudziłem się w poniedziałek i zauważyłem, że nie mam czucia w prawej części twarzy. Uszczypnąłem się, ale nic nie czułem. Wstałem i spojrzałem w lustro. Starałem się coś powiedzieć, ale połowa mojej twarzy nie wykonywała ruchu, była sparaliżowana. Gdy się uśmiechałem, kącik moich ust cofał się tylko z jednej strony. Starałem się marszczyć czoło, połowa się zmarszczyła, a połowa nie. Mogłem uwierzyć Bogu, ale powiedziałem sobie, w środę wieczorem pójdę do przybytku pełnej Ewangelii i poproszę, żeby brat Konor namaścił mnie olejem. To jest biblijne. Zanim nie położyłem się spać tamtej nocy, nie wiedziałem, że gdy zamknę oko, to to drugie się nie zamknie. Opuściłem więc powiekę ręką, ale ona powoli się podniosła. Spróbujcie spać z jednym okiem zamkniętym, a drugim otwartym. To nie jest bardzo łatwe. Środem wieczorem poszedłem do przybytku pełnej Ewangelii. Byłem kawalerem. Była tam niezamężna młoda kobieta. Nigdy nie byliśmy w sobie zakochani, Zanim zostałem zbawiony, bardzo blisko przyjaźniłem się z jej bratem. Byliśmy praktycznie nierozłączni. Ale teraz ja się nawróciłem, on nie, więc każdy z nas poszedł w swoją stronę. Ale czasem chadzałem z jego siostrą. Odwiedzałem ją przed kościołem i odprowadzałem ją do kościoła. Ona była metodystką. Oni mieli wieczorne nabożeństwa, ja byłem baptystą w kościele pełnej Ewangelii. Zazwyczaj oni kończyli nabożeństwa, wzywając wszystkich do przodu w celu modlitwy. Mieli odmienną liturgię od naszej. Ale tamtego wieczoru miało miejsce jakieś opóźnienie i na koniec nabożeństwa brat Konor wstał i powiedział z uwagi na późną godzinę, powstaniemy i rozejdziemy się. Było tam obecnych około 400 osób. Gdy weszliśmy, usiadłem z tyłu. Więc gdy on powiedział, powstańmy i rozejdźmy się, podniosłem rękę i zawołałem, bracie Konor, chciałbym, żebyś pomodlił się o moje uzdrowienie, zanim się rozejdziemy. Kiedy próbowałem to powiedzieć, kącik ust przesunął mi się w tą stronę, a druga część ust się nie poruszyła. On zawołał mnie, podejdź tutaj. Wziął buteleczkę z olejem i namaścił mnie. Nie wiem, jak się modlił, nie zwracałem na to uwagi. Czekałem tylko, aż wypowie słowo Amen. Ponieważ to ono miało wyzwolić moją wiarę. Możesz mieć serce pełne wiary, ale jeżeli jej nie wyzwolisz, to nic nie otrzymasz. To tak jak mieć kieszeń wypchaną pieniędzmi i umrzeć z głodu. Musisz sięgnąć do kieszeni i puścić te pieniądze w obieg. Amen. Tak więc stoję, on stoi na podium, namaszcza mnie oliwą i modli się o mnie. Kiedy usłyszałem, jak wypowiedział słowo Amen, podniosłem rękę i powiedziałem, Dzięki Bogu to odeszło. Widzicie, tylko wierzcie, że otrzymujecie teraz. Kiedy to powiedziałem, kącik ust znów się cofnął. On powiedział, postąpię jak Jezus. Jeśli powiedziałem, że kończymy modlitwę, to ją skończymy. Było tam parę młodych osób, nie wszyscy byli wierzącymi pełnej Ewangelii, nie wszyscy byli zielonoświątkowcami. Ja byłem baptystą, Ann była metodystką, były trzy dziewczyny z pierwszego kościoła chrześcijańskiego i paru chłopców, nie wiem, z jakiego kościoła. Wyszliśmy, idziemy ulicą. Kenneth, czy Pan Cię uzdrowił, gdy brat Konor namaścił Cię olejem? Powiedziałem, oczywiście Jasne Ale gdy przechodziliśmy pod latarnią, to zauważyliśmy, że gdy się śmiejesz, to kącik ust cofa ci się do ucha Nie wyglądasz na uzdrowionego Czy czujesz się uzdrowiony? Powiedziałem, nie Cóż, jeżeli nie wyglądasz na uzdrowionego i nie czujesz się uzdrowionym, to czemu myślisz, że zostałeś uzdrowiony? Ja nie myślę, ja wiem, że jestem Czemu tak mówisz? Przez Boże Słowo. Mówię tak na podstawie Bożego Słowa. Ponieważ Boże Słowo mówi, gdy się modlisz, wiesz, że otrzymałeś, a będziesz miał. Tak więc wierzę, że otrzymałem Ale widzimy, że nie otrzymałeś Ale ja nie żyję w oparciu o to, co widzę Albo o to, co czuję Ja żyję w oparciu o to, w co wierzę Ta grupka się wykruszyła Zostałem tylko ja z Angin Doszliśmy do jej domu Byliśmy tam przed pójściem do kościoła Ona zawołała swoją matkę do pokoju dziennego To był rok 1935 Nie było przełączników elektrycznych w ścianach Żeby zapalić lampę Trzeba było pójść na środek pokoju i pociągnąć za sznurek, zaprowadziła mnie do tego światła. Obie te panie były raczej niskie. Ona powiedziała, Mamo, spójrz na twarz Keneta. Pani Aleksander przypatrzyła mi się i spytała, Anjin, czego tam szukasz? Ona powiedziała, On sądzi, że został uzdrowiony. Nie sądzę, tylko wiem, odpowiedziałem. Dobrze, czy on wygląda choć trochę inaczej niż wtedy, kiedy szliśmy do kościoła? Cóż, nie mogę tego powiedzieć. On nie wygląda inaczej i nie czuje się inaczej. Czemu myśli, że został uzdrowiony? Powiedziałem, dlatego że wierzę. Pani Aleksander powiedziała, cóż Anjin, być może Kenneth wie na temat wiary coś, czego my nie wiemy. Dzięki Bogu, tak właśnie było. Kiedy przez 16 miesięcy leżał przykłuty do łóżka na ulicy North College, mieszkaliśmy dwie przecznice dalej, na Bradley. Mieliśmy tych samych lekarzy. U naszego syna Jacka był kiedyś dr Robertson, to był mój piąty lekarz, i spytałam go o Kenneta. On pokręcił głową i powiedział, Panie Aleksander, Kenneth powinien umrzeć 6 miesięcy temu. Nie wiemy, dlaczego on jeszcze żyje. W całym swoim życiu nie widziałem nikogo tak silnej woli jak on. On nazwał to siłą woli, ale to była wiara. Amen. Ona powiedziała, że sam dr Robertson uznał to za cud. Dlatego ona powiedziała, być może on wie coś, czego my nie wiemy. Powiedziałem, tak, to prawda, pani Aleksander. Następnym razem, gdy mnie pani zobaczy, przyzna pani, że zostałem uzdrowiony, ponieważ napisane jest, że jeśli uwierzyłeś, to masz. Amen. Poszedłem do domu, położyłem się do łóżka, zamknąłem jedno oko, drugie było otwarte, ale położyłem się chwaląc Boga, ponieważ miałem to. Jestem uzdrowiony. Następnego ranka obudziłem się, wszystko było doskonale. Poszedłem do domu Aleksandrów, mieszkali sześć przecznic dalej. Wszedłem do środka, po prostu się śmiejąc. Anjin powiedziała, o, widzę, że otrzymałeś swoje uzdrowienie. Otrzymałem je zeszłego wieczoru, kiedy brat Connor namaścił mnie olejem, ale wtedy nie zostałeś uzdrowiony. Gdyby ona działała w oparciu o swoją wiarę, to nigdy by tego nie otrzymała. Amen? Widzicie, jest wiara duchowa, wiara serca i wiara zmysłów. Ona wierzyła w to, co mówiły jej zmysły. Widzę, nie jesteś uzdrowiony. Nie czujesz tego, więc nie jesteś uzdrowiony. Ale ja nie żyję w oparciu ani o jedno, ani o drugie. Ale ja chodzę w wierze. Chodzę w wierze w Jego Słowo. I wychodząc z porażki wkraczam w zwycięstwo. Z ucisku nieprzyjaciela w ramiona Ojca. Ze wszystkiego, co jest niepodobne do Boga, wkraczam w Jego miłość. Wkraczam w Jego istotę. Tak, albowiem On i Jego Słowo są jedno, a wy stajecie się jedno z Nim. Cieszcie się więc i radujcie, bo nieprzyjaciel został pohańbiony. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. alleluja.